Same Kasia Kosińska-Pule, cześć. Cześć, dzień dobry. Udało się, wszystko jest. Mówiłem, że będziemy jeździć naprawdę, naprawdę wiele kilometrów. Przed tobą na szczęście chyba trochę mniej niż 35 tysięcy, chociaż cały projekt właśnie tyle kilometrów ma przejechać. Bike Jamboree, bo o tym mówimy, ty jesteś liderką etapu 19. Tego całego hmm, wydarzenia, wysiłku może D bardziej. Eventu sportowego, A. może tak to nazwijmy. <tak>, tak, jestem liderką etapu 19 i ja przejadę co najmniej 1625 km, bo to jest chyba najkrótsza trasa z Whitehorse w stanie Yukon w Kanadzie, gdzie zaczynamy, do Prince George w Kolumbii Brytyjskiej. Ale jest szansa, że przejedziemy troszeczkę dalej, jeżeli pojedziemy gdzieś Troszkę na, na około. Czy... I na pokonanie tego odcinka mamy cztery tygodnie, bo oficjalnie ruszamy 29 września, a dojeżdżamy do Prince George 27 października tego roku. Najkrótsza równa się najłatwiejsza trasa? Wiesz co, nie wiem. Tak naprawdę spojrzeliśmy na Google Maps i na trasę. Podpytaliśmy troszeczkę na lokalnych forach, którą trasę wybrać. Tak naprawdę są dwie. Jest jedna, która została określona jako bardziej taki tranzyt dla transportu różnych produktów w tej części Kanady, a druga jako bardziej posiadająca ładniejsze pejzaże i spokojniejsza, jeżeli chodzi o drogi. Dlatego wybraliśmy tą drugą, która jest ładniejsza, ale nie wiem, czy jest łatwiejsza, po prostu nie wiem. Na pewno będzie ciężka, bo to jest październik w Kanadzie nie wiemy do końca, na co się szykujemy, bo temperatury będą przekraczać prawdopodobnie dość często 0 stopni, czyli z jednej strony musimy mieć zapas sprzętu na deszcz, a z drugiej strony na śnieg, a to wiadomo nie jest łatwe, no bo z jednej strony musimy mieć rzeczy nieprzemakalne, a musimy też mieć spory zapas zimnochronnych, chroniących przed zimnem rzeczy. Żeby pokazać takie ekstremum, jak sprawdzaliśmy w internecie, w nocy, jeżeli będziemy spać na campingu, a podróżujemy oczywiście z namiotami, to temperatura może spać do minus 15 stopni Celsjusza, więc to będzie dla nas wyzwanie. Ale jako ciekawostkę podam, że wcale to nie będą najniższe nocne temperatury całego przedsięwzięcia, bo wiem, że nasi koledzy z poprzednich etapów, którzy jechali przez Mongolię chyba, tak, tak. Eee, spali w minus 50 stopniach. No więc wiadomo, to są ekstrema, nie. na które nie zawsze warto się pisać, <laughs> jednak ta pogoda kanadyjska chyba brzmi trochę lepiej. Z drugiej strony ty już masz jakieś doświadczenie, masz za sobą spadochron, masz za sobą nurkowanie, wspinanie się na wulkan. Kanada to będzie taka e, lekka, łatwa i przyjemna po... przygoda? Znaczy będzie na pewno przyjemna. Czy nie ciebie wiem, czy to będzie przeraża w ogóle? Czy myślisz sobie, że e, dam radę? Spoko że myślę, że dam radę. Po pierwsze jestem liderem, więc czuję się odpowiedzialna za dwie osoby, z którymi jadę. To ma idzie, dać radę jak nie ty, prawda? Eee, ale oczywiście, że się boję. Gdzieś na pewno wydaje mi się, że jakby ja jestem dobra w organizowaniu rzeczy w miarę, ale sportowo to na pewno jest wyzwanie. Mimo wszystko to jest 28 dni jechania na rowerze w ciężkich warunkach w warunkach kempingowych, gdzie na drodze mogą nam na przykład stanąć poza warunkami atmosferycznymi niedźwiedzie, których w Kanadzie mamy spotkać dużą szansę. Prawdopodobnie spotkamy, a poza takimi rzeczami, które można przewidzieć, zdarzają się również rzeczy, których nie można przewidzieć. I tak na początku sierpnia mieliśmy taką sytuację, że nasz etap 17, pierwszy amerykański etap, który startował z Homer, miał problemy z bagażem, który tak naprawdę nigdy do nich nie dojechał. Rowery do nich dojechały po 10 dniach i po dwóch tygodniach bycia w Stanach Zjednoczonych po prostu zorganizowaliśmy dla nich tutaj jako ekipa Bike Jamboree zbiórkę, tak aby oni mogli dokupić sobie ten sprzęt na miejscu tam w, na Alasce i przejechać. Więc na pewno jest dużo wyzwań, które możemy przewidzieć, ale jest bardzo dużo... Rzeczy, które może się wydarzyć, których nie można przewidzieć i na które będzie trzeba reagować na bieżąco. Kasia Koźniska-Pule, przez telefon rozmawiamy o wycieczce, bardzo dużej wycieczce, o projekcie Bike Jamboree, etapie 19, któremu to Kasia będzie przewodniczyć. Ogólnie to wszystko polega na tym, że przyjeżdżają przez Kanadę w ramach tego etapu. 1630 km, może trochę więcej to się okaże. No i rower to jest główne wyposażenie. A oprócz tego, że rower, no to coś by się przydało mieć. Ja jadąc na wycieczkę rowerową, no wycieczkę niedużą. No biorę ze sobą wodę, biorę ze sobą chusteczki i klucze do domu. A ty, Kasiu, co ze sobą weźmie, weźmiesz? 30 kg ekwipunku więcej? Mam nadzieję, że jak najmniej, to jest e, cały czas pytanie. Ogólnie oczywiście mamy bardzo dobre rowery, mamy bardzo dobre rowery od naszych e, sponsorów, mamy sakwy rowerowe, namioty, kuchenki do gotowania i również sprzęt turystyczny i to akurat jest nam dostarczane przez naszych e, super sponsorów, e, naprawdę topowe polskie firmy e, produkujące tego typu rzeczy. A ponadto sami robimy zakupy i, i kupujemy to, czego, to, co jest potrzebne. Tak jak wcześniej mówiłam, tutaj trochę rzeczy, żeby nas ochronić przed deszczem, tutaj trochę przed zimnym, e, coś na słońce. Bo to nie będzie trochę tak jak w komercyjnych projektach telewizyjnych, że no faktycznie jesteś tą osobą, która podejmuje ten wielki wysiłek, ale obok jest ekipa, obok jest jeszcze do tego karetka i 40 innych osób, które czuwa nad tym wszystkim. Wy tam tak naprawdę będziecie we trójkę na tych swoich trzech rowerach. No Nasza ekipa jest w Polsce bądź gdzieś w innych miejscach na świecie i naszą ekipą jesteśmy my. A to jak jesteśmy przygotowani, to przygotowujemy się każdy etap osobnie, osobno przez kilka miesięcy przed. Mamy również takie urządzenie GPS, które możemy wysłać do najbliższych służb ratowniczych informacje, żeby nas naratowali, jakby coś się stało. Więc to jest taka rzecz, która nas ma zabezpieczyć. Ale ogólnie jesteśmy zdani na siebie, na osoby, których, które poznamy. Z doświadczenia innych etapów, bo tych etapów już było 17, zaraz ruszał 18, widzimy, że kiedy pojawiamy się tylko w tych naszych koszulkach z rowerami, wszyscy są zainteresowani, co robimy, dlaczego jedziemy, co to jest za idea, kim my w ogóle jesteśmy, co to za wariaci, że, że jadą rowerami dookoła świata. I na to pytanie też chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli. Skąd ta idea przychodzi? Co tutaj znaczy postać Kazimierza Nowaka? Cała idea tego projektu, tak jak wspomniałeś wcześniej, to jest 35 tysięcy kilometrów podzielone na 34 etapy sztapety rowerowej i przejeżdżamy przez 21 państw. Cały ten projekt trwa 2,5 roku. Rozpoczął się w maju 2017 roku w Gdańsku i ma zakończyć się... W 2019 roku również w Gdańsku, to będzie w listopadzie. Chcemy promować Polskę, oczywiście przygoda, bo to jest przygoda. Eee, postać Kazimierza Nowaka, czyli polskiego przedwojennego podróżnika, który samotnie w latach 30. przemierzył Afrykę różnymi środkami transportu. No i oczywiście chcemy promować też eee, scouting dzisiaj i pokazać jak ważna jest współpraca eee, międzyludzka, tak naprawdę uwieńczeniem, bądź też bardzo ważnym elementem tego całego projektu jest wjazd naszej ekipy na World Scout Jamboree, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku w zachodniej Virginii. Jest to zlot skautów światowych, w którym również ZHP, pod którego patronatem odbywa się ten cały projekt, bierze udział. I, i właśnie o to chodziło. Aby po północnej półkoli przez Azję de facto, przejechać do, do Stanów i później drugą stroną z powrotem do, do Europy. Dobrze, to potrzebuję od Ciebie bardzo jednej ważnej deklaracji. Będzie fajnie, będzie dobrze? No oczywiście, że będzie fajnie, będzie wymagająco. A jak będzie, to oczywiście wszyscy słuchacze radia i Ty możecie śledzić i obserwować, ponieważ jesteśmy obecni na Facebooku jako Bike Jamboree. Mamy naszą stronę internetową bikejamboree.pl i oczywiście mamy też Instagrama, więc jak jest fajnie, jak jest trudno, jakie mamy wymagania, wymagające nas, wymagające przygody. Wszystko to można na bieżąco oglądać, kiedy tylko jakiś etap ma internet zdaje relacje z tego, co się ich wydarzyło. A wiadomo, że jak nam też zasięg pozwoli, to i pozwolimy sobie my porozmawiać na antenie i zrelacjonować trochę to, w którym miejscu jesteście i ile po to już udało się zgubić po drodze. A Kasia, Kasia... Kasia Kosińska-Pule, Bike Jamboree, liderka dziewiętnastego etapu tego projektu, była naszym telefonicznym gościem. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. Akademicki Radio Campus.